16. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Anna Kowalczyk i Olaf Warzyński. Przedstawiciele Izraela i Libanu przy stole w Waszyngtonie ruszają historyczne rozmowy pokojowe. Mocniejsze wsparcie Niemiec dla walczącej Ukrainy wyślą więcej broni na wojnę z Rosją. Oszuści mają nową metodę. Wkładają za wycieraczki samochodów fałszywe ulotki z wezwaniem do zapłaty. Za godzinę w Waszyngtonie ruszają pierwsze od dziesięcioleci rozmowy pokojowe między Izraelem a Libanem. Obie strony będą reprezentowane przez swoich ambasadorów w USA, a Stany Zjednoczone pośredniczą w negocjacjach.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 Podnosimy relacje z Ukrainą do poziomu partnerstwa strategicznego, ogłasza kanclerz Niemiec. Friedrich Merz spotkał się w Berlinie z ukraińskim prezydentem Włodymirem Załańskim, zapowiedział kolejne wsparcie militarne dla Kijowa. Według ministra obrony Ukrainy Kijów i Berlin uzgodniły pakiet porozumień w dziedzinie obronności na wartości 4 miliardów euro. Kolejne kłopoty byłego ministra sprawiedliwości z PiSu. Koalicja rządząca chce postawić Zbigniewa Ziobro przed Trybunałem Stanu. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej, Zbigniew Konwiński, mówi, że wniosek w tej sprawie jest już gotowy, a podpisy zabrane. Jutro będzie ten wniosek zaprezentowany przez, wspólnie z, przez wszystkich szefów klubów. To chodzi o jego działalność jako ministra. I ministra, i prokuratora, i prokuratora generalnego w okresie, w okresie rządów PiSu. Jak dowiaduje się Polskie Radio, we wniosku o Trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości są podobne zarzuty do tych, jakie stawia mu prokuratura. Chodzi o nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Podstaw do stawiania Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu nie widzi Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości.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 To są aktualności jedynki. Ulotka za wycieraczką auta z wezwaniem do zapłaty mandatu. Ostrożnie to nowa metoda oszustów ostrzega Ministerstwo Finansów. Przestępcy podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową. Na ulotkach są kody QR. Ich zeskanowanie wiąże się z zagrożeniami. Ministerstwo Finansów apeluje, by nie dać się oszukać. Resort przypomina, że Krajowa Administracja Skarbowa nie przekazuje wezwań do zapłaty mandatów za wykroczenia drogowe w postaci ulotek informacyjnych. Policja zwraca uwagę, że wydruki z bezprawnie użytym logo Administracji Skarbowej pochodzą od oszustów i absolutnie nie wolno skanować znajdującego się na nich kodu QR. Może on zawierać szkodliwy adres i nakierować osobę skanującą na pobranie tak zwanego złośliwego oprogramowania. Jego użycie może spowodować utratę danych albo zawirusowanie telefonu. Maciej Szefer, Polskie Radio. Ósmoklasiści wybierają szkoły, licea i technika organizują dni otwarte. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Białym Stoku przyznają, że wielu z nich wciąż nie ma sprecyzowanych planów na przyszłość.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 Ósmoklasiści mogą wybrać czteroletnie licea, pięcioletnie technika lub trzyletnie szkoły branżowe pierwszego stopnia. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych potrwa od 11 maja do 23 czerwca. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. o sporcie Cezar Góry w piłkarska reprezentacja Polski Kobiet zagra w Gdańsku z Irlandią w meczu w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. Selekcjonerka kadry Nina Patalon.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 drużynie w Ekspresie Jedynki. A na dziś zaplanowano rewanżować świećwinowe mecze piłkarskiej Ligi Mistrzów. Liverpool zagra z Paris Saint-Germain, a Atletico Madrid zmierzy się z Barceloną. A naszym ekspertem jest były reprezentant Polski były gracz Atletico Roman Kosecki. Można się spodziewać wszystkiego. Barcelona na pewno będzie chciała szybko strzelić gole i odrobić straty. Natomiast Ketiko jest bardzo dobrze przygotowane fizycznie i wybiegane. Też ma swoje atuty, gra u siebie. Pytanie jest takie, czy będzie broniło, żeby nie stracić bramki, czy jednak będzie chciało też grać i strzelać gole. Będzie bardzo zacięty, będzie sporo fauli i różnych kontrowersji. To będzie bardzo ciekawe spotkanie. Myślę, że pod największym napięciem, jak to się mówi. A porówny serwis sportowy za dwie godziny. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Pogoda. Do końca dnia będzie pochmurno. Na wschodzie przejaśnienia, na zachodzie i południu słabe opady deszczu. 9 stopni w Koszalinie, 11 w Bydgoszczy, 15 w Lublinie, 18 w Legnicy i Nowym Sączu. Ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie, 1007 hektopaskali.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 Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 16. Teraz na zegarach Karolina Rożej. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy po południówkę. Express 1. I dziś, prawie jak na początku dowcipu, przenosi się miastowy na wieś, żeby wreszcie odpocząć, a tam... Na przykład kogut przeszkadza. Mieszkańcy, którzy wprowadzają się do gminy, jakby nie mieli świadomości, że wieś ma swoje naturalne zapachy i... Nie no nie da się ukryć, że gnojówka różami raczej nie pachnie. Sądy, jak się okazuje, coraz częściej jednak w takich sporach stają po stronie miastowych, dlatego trwają właśnie prace nad przepisami, które mają chronić rolników i ich pracę, no, żeby było raz na zawsze jasne, że chów zwierząt, prace polowe czy ruch maszyn to nie są uciążliwości, z których trzeba się tłumaczyć albo za które trzeba płacić odszkodowanie. Z drugiej strony tak sobie też możemy pomyśleć, co ma zrobić człowiek, którego sąsiad z chlewika robi sobie chlewnie na kilkaset świnie. 22 139 22 02, to jest telefon do nas. Czekam na Państwa opinie, ale także kto wie doświadczenia. W popołudniówce będziemy mówić także o przypadającym dziś dniu ludzi bezdomnych. Alkohol, brak pracy, no i różne komplikacje. Nie? Wydaje się, że jednak bezdomność jest głównie problemem męskim. Pytanie dlaczego, o tym już za kilka minut w Ekspresie jedenki, a za chwilę szanse na piłkarski mundial, bo jeszcze są. Za chwilę wyjaśnimy jakie te, są te szanse i dla kogo dokładnie. Kolejny rok do przodu, a coś tu się nie zgadza, bo czas się zaczął dłużyć. I wciąż myślami wracam do ciebie i do domu, do miasta i do ulic. Mam nadzieję, że to serce się obudzi, bo tak jak ty. Kocha mnie już nikt i w myślach biegnę pod twój dom Usłyszę, chcę przeżyć jeszcze raz wszystko Wiem, całe życie obiecywałem być blisko Dobrych chwil nie było wiele, a każda z nich to skarb Wiem, co teraz powiesz, słodka cisza trwaj Bo tak jak ty nie pokocham mnie już nikt I w myślach biegnę pod twój dom. Kochanie, Znam Odwlekam to w czasie Słodka cisza Trwaj Trwaj Kochanie To wtorkowe ekspres jedynki. Dzisiaj hasło Mieszczuch kontra rolnik. Pytanie, kto ma rację? Pani Krystyna do nas napisała króciutko Sołtys. 22 139 2202 to nasz telefon w sprawie tych sporów Mieszczuchów z rolnikami. Jeszcze jedna słuchaczka pani Maria napisała ja wychowałam się na wsi i wiem, że tam nie zawsze jest sielsko i spokojnie i zdecydowanie staje po stronie rolników. Tak napisała nasza słuchaczka. Może pogodzić wspólne oglądanie piłki nożnej. O piłce nożnej teraz po południu Popołyniówce. Tomek Kowalczyk, redakcja sportowa. Witaj Tomku. Witam, dzień dobry. No, mieliśmy porozmawiać o szansach na mundial i tak naprawdę trzeba rozróżnić, czy to będą szanse pań, czy panów. Panie dzisiaj o 18 w Gdańsku będą o to walczyć, o ten mundial, który będzie w przyszłym roku w Brazylii, ale zostajmy na chwilę przy panach Tomku, bo już się wydawało, że będziemy mieli spokojne lato, a podobno cięcienia szansy jeszcze jest, żeby na tym mundialu polscy piłkarze po, po, zagrali. Pojawiły się takie spekulacje prasowe. The Athletic napisał na ten temat, że FIFA rozważa scenariusz, w którym pojawi się dodatkowy baraż. Jeżeli Iran nie dojechałby ostatecznie na Mistrzostwa Świata, ze względów politycznych. To rozważa się scenariusz mianowicie taki, że dwie drużyny z Azji i dwie drużyny z Europy utworzą taką małą drabinkę, w której spotkają się w półfinałach, a później w finale i zwycięzca tego turnieju dokoptuje do 48 uczestników na Mistrzostwach Świata. No ale scenariusz nie zostaje na razie potwierdzony w FIFA. Nie ma też gwarancji, że Polska znajdzie się w gronie tych nawet jakby ziścił y, tych dwóch drużyn europejskich, bo wyżej w rankingu jest Dania i Włochy, więc cały pomysł jest palcem na wodzie pisany, ale nadzieja umiera ostatnia. <grym> to prawda. No na pewno szanse są chyba większe, żeby wygrać w Losto, więc warto się postarać, a już wyślemy naszą reprezentację, choćby po to, żeby pokibicowała. Tomku, to teraz o paniach grających piłkę nożną. Dzisiaj o 18 w Gdańsku Polki zagrają z Irlandkami. Jakie tutaj są szanse na ten mundial przyszłoroczny, przypomnij? you no, reprezentacja Polski zaliczyła dwa mecze już w tej eliminacyjnej grupie. Był remis z Holandią 2 do 2 i porażka z Francją 1 do 4. No i Polska zajmuje w tym momencie w grupie drugiej miejsce trzecie. Traci 5 punktów do prowadzącej Francji, a grupę trzeba wygrać, żeby awansować na Mistrzostwa Świata. No Później jeszcze jest opcja awansować przez Baraże, ale nie zawsze się to udaje, jak wiemy po przykładzie męskiej reprezentacji, więc żeby tak sobie zapewnić mu... Mundial to trzeba grupę wygrać, Na no, a żeby grupę wygrać to dzisiaj trzeba pokonać Irlandię, wcale niełatwą drużynę, no ale pomocniczka naszej kadry Ewelina Kamczyk wierzy, że to zadanie się powiedzie. Wychodzimy po to, żeby, żeby zdobyć trzy punkty i, i te trzy punkty żeby zostały u nas. Na pewno jesteśmy zmotywowane i pełne energii, także będziemy walczyć o pełną bóle. Nasza reprezentacja oczywiście boryka się z drobnymi problemami. Ewelina Szymczak nie będzie brana pod uwagę przy ustalaniu tego składu. Nie ma Nadie Kreisman, Natomiast no i tak w mocnym zestawieniu reprezentacja Polski. I liczymy na to, że w tym domu futbolu, jakim został Gdańsk dla kobiecej reprezentacji naszego kraju, dziś te szanse na mundial jeszcze reprezentacja pani przedłuży. Ewa Pajor wystąpi, Gwiazda Barcelony. Tak jest, Ewa Pajor no to jest zawodniczka przyciągająca tłumy, która jest rozpoznawalna, która jest noszona na rękach w Barcelonie. No Fantastyczna forma strzelecka i y, myślę, że jeżeli ktoś chociaż troszeczkę interesuje się sportem, to nazwisko Ewy Pajor y, słyszał i jeżeli chodzi o tą kobiecą piłkę, to jest, jest magnesem na pewno i przyciąga tak jak Robert Lewandowski w przypadku mężczyzn, no bo też nieprzypadkowo. Tu Barcelona i tu Barcelona. Oczywiście tutaj sporo podobieństw jest, jeśli chodzi o polską i pańską reprezentację w piłce nożnej. Liczymy na jedną różnicę, czyli żeby panie jednak zdecydowanie się na mundial w przyszłym roku w Brazylii zakwalifikowały. Tomek Kowalczyk, bardzo ci dziękuję za ten komentarz, a za chwilę kolejny ważny temat w Ekspresie Jedynki. 3 minuty po godzinie 16 to wtorkowy ekspres z jedynki. Rzeczywiście bardzo ważny temat teraz po południówce, dlatego że 14 kwietnia to jest Dzień Osób w Kryzysie Bezdomności. Inicjatorem tego dnia był Marek Kotański, twórca Stowarzyszenia Monar oraz Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot, a według ostatnich danych w Polsce żyje ponad 30 tysięcy osób, które dachu nad głową nie mają, no a historia każdej z tych osób jest inna. O skali bezdomności w Polsce i o jej głównych przyczynach już teraz Anna Zakrzewska. Z ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych przeprowadzonego w 2024 roku wynika, że spośród wszystkich osób, które skorzystały ze środowiskowej pomocy społecznej, 2,5% stanowiły osoby w kryzysie bezdomności. Mówi Krzysztof Jedlak, rzecznik prasowy Głównego Urzędu Statystycznego. Ich udział wśród beneficjentów pomocy w ostatnich latach wzrósł bardzo nieznacznie. W sumie takich osób było nieco ponad 29 tysięcy, o 700 więcej niż w 2023 roku. Co ważne, 80% bezdomnych to osoby w wieku produkcyjnym. Ponad połowa osób bezdomnych to osoby, których stan cywilny to jest kawaler lub panna. Dużą grupę stanowią rozwodnicy, a tylko 9% osoby, które pozostają w związkach małżeńskich. Jak dodaje rzecznik, zdecydowana większość z nich, bo aż 80% przebywa w miastach. Większość też, bo aż 86% stanowią mężczyźni. Te statystyki wcale nie dziwią psychologa profesora Sylwiusza Retowskiego z Wydziału Psychologii SWPS w Sopocie, współautora książki na temat bezdomności w Trójmieście. Wydaje się, że jednak bezdomność jest głównie problemem męskim. Przynajmniej u części tych osób bezdomnych jest to dążenie do wolności, w cudzysłowie. To, że nie muszę, nie jestem zobowiązany, mogę robić, co chcę i chyba to jest takie bardziej, bym powiedział, typowe dla jednak mężczyzn, którzy myślą, że tak im się może udać to życie ułożyć. No bardzo szybko się okazuje, że to nie jest takie proste. To znaczy, że jak porzucam tą rodzinę, wyprowadzam się na działki albo czasami nawet w tereny kompletnie niemieszkalne, to póki jestem zdrowy i silny, no to w zasadzie to można powiedzieć, że to się jakoś układa. Natomiast yy, no później wraz z yy, Jakbym to powiedział pogorszeniem zdrowia fizycznego i psychicznego. Ta sytuacja się już robi później zdecydowanie niewesoła. Przyczyny bezdomności są różne, mówili reporterowi Polskiego Radia Rzeszów, tamtejsze osoby w kryzysie. Nie miałem stałej pracy, zadłużenie lokatorskie, W dostałem eksmisję. Słodziło się tak, że zostałem bez pracy. No w późniejszym okresie to oczywiście nie było za co płacić mieszkania. No i niestety eksmisja. Alkohol, brak pracy. No i różne komplikacje. Nie? Agata Pietras ze Stowarzyszenia Antidotum, które od 24 lat pomaga osobom w kryzysie, podkreśla, że z bezdomności nie da się wyjść bez pomocy drugiej osoby. Ja uważam, że pomoc osobom w kryzysie powinna być różnorodna, dlatego że też każdy z nas ma inną konstrukcję i potrzebuje czegoś innego. I tak samo jak y, jest w tej chwili w Polsce taki bardzo ciekawy program, najpierw Mieszkanie, który zaczyna od tej strony Strony, że człowiek dostaje dom. Tak samo powinny być takie placówki, gdzie dziś jakaś społeczność, bo często jest tak, że ludzie samotni nie podniosą się właśnie bez obecności innych. Chociażby nawet w pokoju, żeby mieć z kim porozmawiać. I to od tej rozmowy najczęściej wyjście z kryzysu bezdomności właśnie się zaczyna. Dlatego tak istotne jest, by nie oceniać z góry tych osób, nie patrzeć na nie stereotypowo, tylko zastanowić się, w jaki sposób my, na miarę własnych możliwości, możemy im pomóc. Bo warto, żeby każdy z nas pamiętał, że od bezdomności każdego z nas może dzielić jedno życiowe niepowodzenie. Rozstanie, utrata pracy albo choroba. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi ciesnać. Chciałbym to zrozumieć Nasze myśli dzieli wysoki mur Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów Tylko czekam na snak Czekam That's A Radiowa 1 na zegarach 16.30. Skrót aktualności Olaf Warzyński. Marszałek Sejmu zapowiada konsekwencje wobec Konrada Berkowicza z Konfederacji. Poseł mówił, że Izrael atakuje cywilów z użyciem zakazanych bomb fosforowych. Pokazał też przerobioną flagę Izraela. Zamiast gwiazdy Dawida była na niej swastyka. Łódzka Wojskowa Akademia Medyczna będzie reaktywowana. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Naszą ambicją jest posiadanie szpitala wojskowego w każdym województwie. Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi zlikwidowano w 2002 roku. 7 ,41 zł 41 groszy za litr to jutrzejsza cena maksymalna oleju napędowego to 17 groszy mniej niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6.16, a maksymalna cena benzyny 98 zostaje bez zmian 6 ,70 zł 70 groszy. Śmiertelne zatrucia psów i kotów w biskupców w województwie warmińsko-mazurskim. Zwierzęta zjadły kawałki kiełbasy naszpikowane trucizną. W ciągu tygodnia dostaliśmy informacje o śmierci trzech psów. Kotów mogło zdechnąć dużo więcej. Policja bada ten sprawę. W części Płocka jutro i pojutrze zawyją syreny. To Orlen będzie testował system alarmowy w swoim głównym zakładzie. Próby te za każdym razem będą zapowiadane komunikatem głosowym. Zapraszam na pełne aktualności o 17.00. cały czas. Ekspres z jedynki do godziny 18 teraz na zegarach i w studiu jest już Agata Kondzińska. Dzień dobry, Agato. Dzień dobry. Węgry. Temat numer jeden od niedzielnego wieczora właściwie. No tak, dla jednych, dla jednych powód, może dla dumy, dla innych powód do wstydu. No punkt widzenia zależy od punktu Ale może też ale to, lekcja też od odpowiedniej wszystkich. narracji. Tak, ale może też lekcja dla wszystkich w polskiej polityce. I o to będziesz pytała kogo? Dariusza Jańskiego Europosła Koalicji Obywatelskiej. To za trzy minuty. Miał pod nosem czarny wąs Rozdawał koniaki Liczył na drobniaki Ten błagający wzrok Chciałby uciec stąd Biegł, a wszystko to co miał To w kieszeni pyszny trunek I jeden kierunek By lecieć tam gdzie ptak Piewał sobie tak Wszystko to co ma, wszystko to co mam. I Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja, czyli z dedykacją dla naszych piłkarzy płci męskiej, którzy podobno mają jeszcze szansę na ten mundial, ale to wszystko zależy od sytuacji międzynarodowej. O tym mówił po godzinie 16 Tomek Kowalczyk, a teraz mamy 16.35 na zegarach, czyli już teraz po południu całej Gata Kondzińska i jej gość. Rozmowa dnia. I mamy połączenie z Dariuszem Jońskim, europosłem Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa. Który prosto był? Prosto z Brukseli. Ktu, prosto z Brukseli, ale nie tak dawno jeszcze był pan w Budapeszcie. Tak? Tak, tak, to prawda. Byłem dwa dni na zaproszenie mniejszości polskiej na Węgrzech i obserwowałem również wybory, oczywiście. I obserwował pan, jak ulica się cieszy? N Też. I smuci. Ale słuchałem, <laughs> e, słuchałem ich ogromnych obaw, bo jak się popatrzyło na ulicę, e, posłuchało się, co ludzie mówią, to. Oni się by cieszyli, gdyby usłyszeli w ogóle, że Peter Madżar wygrał, biorąc pod uwagę, jak y, y, Orban no, zabetonował przez 16 lat całą y, wszystkie instytucje publiczne, jak media publiczne nie mogły pokazywać Petera Madżara, jak y, zainwestowano i, i, i no, tak pieniądze publiczne w kampanię Orbana, w końcu jak się zaangażowała Moskwa z Waszyngtonem z poparciem dla Orbana. No i ten Peter Madżar tak de facto został na szczęście z Węgrami, a oni powiedzieli dość, nikt tam nie będzie się mieszał. Chcemy wybrać w końcu kogoś, kto będzie nas reprezentował, kto nie będzie kradł pieniędzy, bo tam korupcja jest przeolbrzymia. Łącznie w, w korupcja, nam opowiadano, jak korumpuje się głosy i wyborców, jak płaci się za głosy, jak korumpuje wyborców, więc to wszystko tam miało miejsce i pomimo tych, tych wszystkich sił e, i tego zmienionego prawa, Peter Major pokazał, że można. I, I to pokazał całkiem taką, powiedziałabym, sporą przewagą, bo większość ma konstytucyjną tak, no y, naprawdę. To jest rzecz nieprawdopodobna. To, co się wydarzyło, to y, kiedy pierwsze te wyniki takie sondażowe, jeszcze sprzed wyborów, bo nie mają polet, y, tych y, wyników exit poli, y, exit poli y, nie pokazują ich to ludzie stali bardzo tak spokojnie i ten plac nie był e, pełen. E, myślę, że dopiero po tym, jak te pierwsze komisje zaczęły spływać, to dopiero tłumy i to młodych ludzi zaczęły się pojawiać, no a później, no to już można powiedzieć, cały Budapest, takie miała wrażenie, wyszedł. I, I druga taka obserwacja, to jednak e, Węgrzy mieli dwie flagi, jedną to węgierską, a drugą Unii Europejskiej. Mam takie wrażenie, że Węgry po raz drugi wstępują do Unii Europejskiej. No, może, może jest tak, że państwo węgierskie zbudowane przez e, Wiktora Orbana miało być kłopot z akcesją do Unii. Orbana pewnie tak, biorąc pod uwagę, że jednak e, zmienił całkowicie konstytucję, prawo wyborcze pod siebie. Wymiar sprawiedliwości na dobrą sprawę nie działał wobec niego. Działał tylko wobec opozycji Petera Madżara. E, media publiczne, tak, to wszystko zostało ustalone pod jednego, który z, z, zagarnął cały, cały, cały, cały kraj, więc e, to wszystko dzisiaj muszą zmienić. I dlatego dobrze mają tę większość konstytucyjną, bo gdyby nie mieli, to by nic nie mogli zrobić. No, byłoby trochę podobnie jak, jak u nas w kraju, kiedy mamy prezydenta z innego obozu politycznego niż wywodzi się rząd. I na przykład obserwujemy dzisiaj wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego, gdzie sześcioro sędziów stawia się do pracy w Trybunale. Dwoje z nich może pracować, czwórka może siedzieć w bibliotece albo w innych pokojach, dlatego, że pan prezydent Odmówił, znaczy nie przyjął, nie zaślubił ich, o, nie przyjął, nie zaprosił do pałacu, nie przyjął ślubowania, dokonał selekcji, wybrał dwoje sędziów, a czworo wciąż życiorysy analizował. Tak, no nie odebrał ślubowania od... Y od czwórki, od czworo e, sędziów, którzy zostali e, wybrani przez e, Sejm i bardzo dobrze się dzisiaj stało, że minister Żurek e, podjął decyzję polecił wszędzie postępowania karnego wobec osób, które w kancelarii prezydenta m.in. E, pracowały nad tym. Aby tak właśnie się stało, ja uważam dość niszczenia wymiaru sprawiedliwości. Naprawdę. To, co Ale... robi Kaczyński mm -hmm. z Nawrockim od samego początku, od ośmiu lat, ten chaos w wymiarze sprawiedliwości, ta próba blokowania naprawy wymiaru sprawiedliwości musi mieć swój finał. Więc uważam, że bardzo dobrze się, dobrze się stało. Te osoby, o, o, o, o których rozmawiamy, nie mają immunitetów, więc będą mogły odpowiadać. I mam nadzieję, że prokuratura zrobi to Dość szybko. No, y, y, nie wiem czy tak y, szybko i y, sprawnie, ale Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, już powiedział, że pan Żurek został trzecim polskim astronautą w historii. I jest tylko mały kłopot całkowicie odleciał w kosmos absurdu. I znajduje się obecnie w galaktyce Błazenady i to jest taki komentarz do tego śledztwa, o którym pan powiedział. Ono ma sprawdzić, czy osoby, które doradzały Karolowi Nawrockiemu w sprawie nieodbierania ślubowania popełniły przestępstwo. Jeśli ktokolwiek odleciał, albo inaczej mówiąc uciekł, to jest dwóch byłych ministrów sprawiedliwości za czasów PiSu, kiedy pan Bogucki był jeszcze w Sejmie. To jest pan Ziobro i pan Romanowski, którzy uciekają przed wymiarem sprawiedliwości, choć mam nadzieję, że już niedługo, bo ten czas wielkiej ucieczki już się kończy, ale to oni. Natomiast pan minister Żurek, który nie należał do żadnej partii, który zawsze chciał i pokazywał, jak ważne jest niezawisłe sądy niezależna prokuratura, nie chce pozwolić na to, żeby ktokolwiek przyczyniał się do tego, żeby niszczyć wymiar sprawiedliwości. I dlatego uważam, że zrobił to faktycznie w sposób e, oceniając tą sytuację, widząc, że chce naprawić, a z drugiej strony specjalnie jest ekipa, która nie chce pozwolić na wymiar sprawiedliwości. Dlatego podjął decyzję o tym, żeby wobec nich wszcząć postępowanie karne. No, ale panie pośle, słyszał pan też wypowiedzi prezydenckich ministrów, którzy po tej uroczystości w Sejmie, kiedy, kiedy kiedy sędziowie wybrani do Trybunału Konstytucyjnego składali ślubowanie, powiedzieli, że prezydent wcale nie odmówił przyjęcia ślubowania, że może należało trochę poczekać i dłużej poczekać i wtedy byłoby jasne, jaka jest wola pana prezydenta minął blisko miesiąc i doskonale wiemy, że pan prezydent miał czas, żeby z podzianem ćwiczyć i robić zdjęcia i puszczać to do internetu, ale nie miał czasu się spotkać z sędziami. No, bądźmy, bądźmy uczciwi wobec tej całej sytuacji. Doskonale sobie administracja pana Nawrockiego zdaje sprawę, że robią to specjalnie. Dlaczego? Dlatego, że cały chaos w Trybunale Konstytucyjnym w wymiarze Sprawiedliwości zaczął się w momencie, kiedy PiS wygrał wybory w 2015 i zrobił skok na Trybunał Konstytucyjny. Wtedy Andrzej Duda nie zaprzeł. Przysiąg. Nie odebrał przysięgi od sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej ekipy, a wybrał i powołał... Tak, bo dublerów, państwo wybraliście tzw. na zapas i y, s, Trybunał Konstytucyjny uznał, że troje było wybranych y, prawidłowo, a dwoje nie. I pan prezydent Andrzej Duda wybrał... Odrzucił wszystkich i tak. powołał tak zwanych duplerów i były dwa składy. I od tego momentu zaczął się ogromny konflikt. Oczywiście pan prezes Kaczyński jeszcze mianował tam polityków, panią Pawłowicz, pana Piotrowicza, teraz mamy jeszcze pana Świączkowskiego i innych. Cała piątka w tej chwili w składzie Trybunału to są ludzie związani bezpośrednio z pisem, Albo kandydowali na prezydentów z pisu, albo byli posłami, albo byli senatorami. To jest cała ekipa. I dlatego jakby Kaczyński i Nawrocki tak broni tego Trybunału, bo od tego rozpoczął się cały demontaż. Ale rozpoczął się ten demontaż po to, żeby Kaczeński później w Sejmie mógł przegłosować każdą niezgodnie z prawem i z konstytucją ustawę. Ale... I dlatego zrobił skok na media publiczne, na wymiar sprawiedliwości Między innymi ustawa o inwigilacji mogła przejść, bo już nie miał kto reagować Dlatego mu na tym trybunale tak bardzo zależało Panie pośle, ale dziś jesteśmy tu gdzie jesteśmy i na przykład Konfederacja proponuje tak zwany reset konstytucyjny Dziś powtórzył to poseł Konfederacji Michał Wawer Powiedział, że partia wysłała pisma do kancelarii prezydenta i dwóch największych klubów, aby wszyscy usiedli wspólnie i zastanowili się jak oczyścić te instytucje i jak wskrzesić je od nowa tak, żeby one były praworządne i nieskażone wadą partyjniactwa i politykierstwa. Czy to jest w ogóle możliwe? Ja uważam, że ten proces się już rozpoczął, bo jeśli popatrzymy na kandydatury, które przeszły przez Sejm, to żadna z tych osób nigdy nie była w żadnej partii, ani żadną partią nie sympatyzowała. To są wszystko osoby, które mają ogromny dorobek naukowy, które są autorytetami w dziedzinie prawa, bo zależy nam na tym, żeby odbudować zaufanie do instytucji, która jej nie ma. Przed 2015 Trybunał Konstytucyjny miał przeogromny, ogromny mandat zaufania, wiarygodności. Później został zniszczony. No, sam Świączkowski na czele już pokazuje, że jest to bardzo mocno upolityczniona instytucja i wiemy dlaczego tam jest. Natomiast ta, ta grupa przepraszam, sześciu sędziów to są osoby, które po prostu swoim dorobkiem życiowym um, udowodniły, że są w stanie... Podnieść e, wiarygodność tej instytucji. Natomiast, no, ale nie pan przekonały pan Amacki, pana prezydenta, panie pośle. No nie przekonały prezydenta, i jesteśmy tu, gdzie ale jesteśmy. Jego no, nie... Ale jego, panie redaktor, nie hmm. musi przekonywać, bo on nie jest od tego. To Sejm decyduje, hmm. to Sejm wybiera, a on tylko faktycznie e, powinien tą przysięgę, bo to jest jego obowiązek. To dzisiaj premier mówił, to nie jest jego przywilej, to jest jego obowiązek. Za to Polacy mu płacą, aby on też wykonywał pewną pracę. Ale tą słyszy pan. Jest między innymi tak. Ślubowania. Tak, Ślubowania. ale słyszał pan prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego, który też czeka teraz na decyzję pana prezydenta. Co dalej? No i tu każdy się ogląda na każdego, a sędziowie nie mogą orzekać ani zacząć pracy. Odnoszę wrażenie, że to będą kolejne problemy pana Święczkowskiego, bo e, ślubowanie zostało e, e, złożone. Wszyscy i cała Polska widziała, bo zostały też złożone nie tylko przed prezydentem, ale przed narodem. Wszyscy to widzieli, notarialnie potwierdzone. Osoby z tego, z informacji, które mamy wszyscy, te osoby mogą wchodzić do Trybunały, podpisują listy obecności, dostały hasła do komputera, mają pomieszczenie. To dlaczego nie mogą orzekać? Otóż moim przekonaniu pan Świączkowski może łamać również prawo i wszystkie osoby, nie tylko w Kancelii Prezydenta, ale również w Trybunale Konstytucyjnym, które łamią prawo i mają tego świadomość, powinny odpowiedzieć karnie, żebyśmy raz na zawsze zakończyli ten bałagan w wymiarze sprawiedliwości. Jak przyszło mi walczyć skutecznie z nowotworem, to też będę skutecznie walczył z Donaldem Tuskiem, gdziekolwiek się znajdę, powiedział Zbigniew Ziobro w rozmowie z Polsat News. To zapowiedź powrotu czy ucieczki dalszej? Króciutko. Znaczy, y, wszędzie chce pan Ziobro walczyć, tylko nie na, nie na sali sen, y, sądowej. Ja go zapraszam do Polski. Myślę, że jego, y, jego ucieczka razem z Romanowskim dobiega końca. To już jest game over. Nie ma już żadnego kraju Unii Europejskiej, gdzie będzie taka dziupla, gdzie będą się mogli schować, gdzie będą mogli dostać jakieś finansowanie. Nie ma. I to się skończyło. Peter Madżar wczoraj potwierdził. Panowie wracają do Polski i on gdziekolwiek ma walczyć, to niech walczy na sali sądowej. Tam jest jego miejsce, a zarzuty są bardzo poważne, bo jeden z zarzutów jest no, zorganizowanie grupy przestępczej w wymiarze sprawiedliwości, w wymiarze sprawiedliwości który podlega karze do 25 lat pozbawienia wolności, więc ma o co walczyć. Dziękuję. Bardzo gościem był Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. dziękuję. A z naszym gościem rozmawiała Agata Kondzińska to ekspres Jedynki za 12 minut 17 Vanessa Paradis, Be My Baby w radiowej jedynce na 10 minut przed godziną 17. Po 17. Poza tym, że zabiorę Państwa na taki wiosenny spacer po lesie, no to będziemy też rozmawiać o tych konfliktach między mieszczuchami, które sprowadziły się na wieś, a rolnikami. Taki telefon się pojawił. Kiedyś mówiono, że mieszczuch to pan, a ktoś ze wsi to wieśniak. Tylko te pany teraz zapominają, że dzięki rolnikom mają dobre polskie jedzenie, więc radzę się mieszczuchom zastanowić, zanim się przeprowadza na wieś, bo wieś rządzi, wieś rządzi się swoimi prawami od pokoleń, od zawsze. Mieszka w mieście, ale jestem za rolnikami. Przeprowadzając się na wieś, trzeba liczyć się z konsekwencjami. Tak samo jak kupując mieszkanie w mieście. Przecież trzeba zrobić rozeznanie, w jakiej dzielnicy będzie nam się żyło lepiej. A jak się okazuje, nadal niektórym przeszkadzają i hałasy, i zapachy, ale mają pojawić się przepisy, które rolników będą nieco bardziej chronić. O tym też w Ekspresie Jedenki po godzinie 17. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej, nie słyszę nic. Nic, kiedyś mi przejdzie Tak niebezpiecznie dziś Nie czuję siebie, siebie Chcesz mówić mi jak żyć Przepraszam, nie chcę, nie chcę W kieszeni mam za dużo twoich rad Już nie wiem sam, czy tego chcę Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, go sam pod prąd. Nie umiesz wiedzieć, nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Leniwych myśli sam mam To nic nie szkodzi O siódmej wstać, nie No nie ma opcji Znów robię dzisiaj nic By znaleźć siebie, siebie W kieszeni mam Za dużo twoich rad już nie Walam stres, gdy mówisz mi, jak jest, to sam pod prąd, nie umiesz święć. nie, nie potrzebnie teraz tylko pracę, czas. Ma dla mnie lepszy plan Nic tu po mnie Nie, potrzebnie teraz, tylko tracę czas Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja Więc idę w swoją stronę Nie przestanę zaskakiwać się. Nie, potrzebnie teraz, tylko tracę czas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 Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 diety Walerin ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Walerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z wspomaga odprężenie. Wyciąg z nie chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Nowa super hybryda BYD ATTO 2 DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 150 km.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 Radio Kierowców Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na początek województwo świętokrzyskie, droga krajowa numer 73, trasa Kielce-Radom i miejscowość Dąbrowa. Zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Radomia, to drugi kilometr tej trasy. Droga krajowa numer 24 w Lubuskiem, tu bez zmian, między Kostrzynem nad Odrą i Skwierzyną, gdzie przypomnijmy, doszło do kolizji samochodu osobowego i ciężarowego i zablokowany jest wjazd na s e na węźle Skwierzyna-Zachód w kierunku Zielonej Góry, w związku z czym trzeba wjeżdżać na e strójkę wcześniejszym węzłem, czyli na Południe. 5 kilometrów korka jest na S6 na odcinku między węzłami Gdańsk Południe i Rusocin, bo w Straszynie zepsuł się samochód ciężarowy. Jest zwężenie w kierunku łodzi na 343 km i to jest niestety przebudowywany fragment S6. W związku z tym ten korek właśnie dlatego jest tak długi i jest między Straszynem a węzłem Rusocin na jezdni w kierunku południowym. Droga Krajowa nr 44. Służby twierdzą, że na trasie o Święcim Zator we w Łosienicy. Nadal zablokowana jest trasa po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. W tym wypadku poszkodowana została jedna osoba, ale ta trasa jest już odblokowana w tym miejscu. Nie widać już żadnych spowolnień dla kierowców. Ze względu na prowadzone prace drogowe w Głuchołazach przy Krajowej 40 jutro zablokowany będzie wlot ulicy Miarki do ulicy Kraszewskiego. Między 7 a 17 prowadzone będą prace związane z układaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi. Z tego powodu wlot ulicy Karola Miarki do ulicy Kraszewskiego będzie wyłączony z ruchu. Prowadzona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Głuchołazach modernizacja i remont w ciągu drogi krajowej nr 40 są częścią odbudowy zniszczeń po powodzi. Ich głównym elementem jest budowa właśnie nowego mostu, który ma zostać oddany w połowie tego roku.